Łukasz dzisiaj będzie, czy jest zbyt zajęty ar, ar Nie wiem, właśnie się do niego. Aha. Cześć Konradzie. Witaj Tomaszu. A Łukasz nie odpisuje, chyba jest zajęty. ar -riwalem. Przybyciem w zasadzie. Witaj Łukaszu. O, no, halo, halo. Czemu nie grasz? Po masy efekta? Ja już przeszedłem do no, ar ja go zniem. chyba. <laughs> to właśnie powiedz mi, powiedz mi właśnie, jak tam ar -riwal. Bardzo Ten dobrze. Dziwny. Bardzo dobrze, to ale... Trzyma... No ale trzyma poziom Liar of the Shadow Broker? No jest nie, gorzej. Na, na, naprawdę nie, ale... Nie ma takiej akcji, ale... Zastanawiam, 7 plus nie byłoby lepszą oceną. Ale to ma ze efekt, no po prostu jak ktoś kocha ma ze efekt, no to, to właśnie podciąga sobie, przypłynie sobie tą grę i to jest ta formuła znana i uwielbiana, więc... Ale no, to, wiesz, jest, to jest ja bardziej taki prequel do trójki już, taki... Więcej informacji o trójce wyciąga się z tego trailera, który w grudniu był pokazany niż w No ale on, macie wpis wprowadzić w to, co się będzie działo. Żeby tym nie, nie spoilerować, jest bo samy. to Piotrek nie tak, grał. Tak bardzo delikatnie Jeszcze, gdzieś tak na granicy, się świadom tak na granicy przy świadomości się przemykało takie słowo monotonność, kiedy to grałem. Delikatnie, bardzo delikatnie. Bo zajebiście się strzelało i w ogóle, ale. Nie dobra, prostu... ale są jakieś nowe miejscówki fajne, czy się obracamy raczej w, znanym, w, w znanych tata, światach. Kup, kup, kupuj bez wahania, tyle ci powiem. No. A ja Masyrek to absolutnie uwielbiam. No to, to wiadomo, to nawet najgorsza recenzja by nic, by cię nie odwiodło od tego. I nie odwiodłabym, nie? Nie? Nie, powiadła, nie powinna cię zawieść ta recenzja. To jest taki poziom Kazumi na przykład. Aha. No, dałabym no, ja bardziej do Overlorda, powiedziałbym. Kazumi by gorszy od Overlorda. Ale końcówka była fajna. Znaczy ciężko przewidzieć Shadow Brokera, który jest jednym z koronnych przykładów na to, jak się robi dodatki, to do No nie? No tak, tak, ta, ta, ale Arigol no, nie, nie był najgorszy. Nie, nie był. Tak, jest jedno z, z lepszych misji według <coughs> tych Więc, więc tutaj Maz z efekta, to było po prostu. No. To, to jest samo w sobie, to jest wartością. Pewno. No hi, hi, nie, to, to bardzo to dobrze. Fajna, fajna historyjka, była. Ja. W sensie fabularnym, tak? No, w sensie fabularny. No, tak, ja rzekam. Ja wiem o co chodzi z tą historyjką, czy jakiś sidequest nowy, który jest fajny, no. czy, czy ty mógł... No, widziałeś trai trailer? Nie, jeszcze nie. Ja w no. ogóle zaliczam, ja jak w każdym wypadku czegokolwiek na co czekam, zaliczam tak zwany media blackout. mi nic nie obchodzi. Jak widzę, że gdzieś jest napisane tytuł tej gry, to mnie po prostu nie ma. Bo tam padają fa fajne słowa w trailerze. Mogę ci zaspoilerować. Nie, to nie spoileruj mi. No. Ja sobie generalnie jest wziął, jeżeli tak. ja w to na razie przed tą misją samobójczowi takie. Troszeczkę to się nie trzyma okupy, jeżeli tak się gra w taki. Najpierw to, a później kończysz. Czy to tą misję chyba można mm, rozegrać w dowolnym momencie po Horizonie? Coś takiego chyba czytałem. No tak, ja tak, tak, tak. ja też to, ja to czytałem to, właśnie. To jest to... sensowne, bo tam Shepard podczas Rajwala już wie, kim są kolektorzy i tak dalej, już zna to, całą, tą całą bandę, no to, to, to ma sens. A przed skopaniem tylko. Ma kolektorów, sens, ale to, to, to nie, też tutaj sens. Nie mógł, tutaj to, to Piotr i nie mogę spoilerować. No bo, no A chodzi to, to... ci o tą ostatnią konwersację z. z... No chodź też, jak ona wyglądała u ciebie? Z kim tam? To? Chodzasz, z, tym po, Piotrze... z, tym po, z tym pomarańczowym. No ale tym takim. Nie, A możesz powiedzieć o tym. Na rzeczy, tym no to... że, on ginie że, przecież. Kolejny po, po, skoń, po skończeniu gry może, rzeczywiście to raczej ma bardziej sens. Hmm. Ale inne, no tutaj Piotr, byś musiał. Blackout zrobić? Nie, dobra to... No, ja, to jest... ja mogę sobie zdjąć headset na chwilę. No, ja jestem, nie, halo! Nie, nie, nie. Bez Ale bezsąd. ty nie. i tak w to nie grasz, Tomku! Co, co A co to może odchodzi? bym chciał zagrać? Halo, halo! A, A dupę zawracasz, właśnie. panie tam... Pff. Dobra, to ja zdejmuję headset. Nie, nie, nie, jak to masz Sucha to nie. Możemy na GG sobie ewentualnie napisać. O, popiszcie sobie na GG. No... No właśnie, napiszcie jak skończyliśmy. Już skończyliśmy. Chociaż Tomasz i tak nic nie skojarzy. W sumie za, zdążę za, zapomnieć. Ty zatwuitowałeś tą moją recenzję, bo jesteśmy jednymi chyba z pierwszych na świecie. Przyjrzałem IGN Games. Pod. Na, na Facebooku i, jest. Na I ten... cholera, na gram.pl nigdzie nie ma. No jest granych na poligami, tylko nie sprawdziłem. I nie, nie ma tej recenzji. Ja na, na forum poligami już dałem cynk tak samo. Że, że jesteśmy pierwsi na świecie. <laughs> Bo nikt nie dostał wersji przedpremierowej, zauważyłem, z tych większych serwisów, no nie? Wszyscy czekali na premierę, a ja a to 5 minut zaraz, jak tylko, jak tylko się gra pojawiła, to już ją kupiłem wtedy. Ja tylko odśwież, odśwież, odśwież, bo podejrzewałem, że będzie o 12 mojego czasu właśnie. Ja przepraszam, już? Tak, no. tak, tak. i już sobie pogadali. <śmiech> właśnie wła, właśnie się chwaliłem tym, że, że miałem jedną z pierwszych recenzji era i na świecie. Bardzo dobrze. To się, to no, jeszcze, nawet jeszcze na Mass Effect wiki nie ma solucji do, do armiwala. A to weź, to weź już tam podrzuć linki do konsolowca. Mm, w górę Ale... się przesnij durny pasku, no. Ale ciężkie, niektóre, 3, niektóre momenty były ciężkie. Ciężkie? Obro, Obrona artefaktu, bo najpierw poszedłem w lewo, no. to mnie nawet na normalu mnie zmasakrowali. Ja poszedłem później w... w, w fu, poszedłem najpierw w prawo, to mnie zmasakrowali. Ja, no, ja, lewo, tam, ja to... tam siedziałem na, na prawo, co chwila ekran czerwony... Oh, cię, ciężko no, było. Ale wiem, jak grałem taką... Taką fajną się... zbroję i... Ale cię, ciężko było. No i nie, nie wpadły mi trzy achieve'y za pierwszym razem. O, nie! No, tam były tylko trzy achieve'y. No, mi dwa wpadły tylko. A, który ci nie wpadł? Covert? Nie wpadł mi ten za uratowanie, bo nacisnąłem RT. Nie, wykonałeś ruch Ren'Jade'a? No, czekaj, czekaj, wykona... czekaj. Jak to, nie, nie, wpadł ci, nie wpadł ci ten za 50G? Nie wpadł mi, już ci mówię, który by nie wpadł. To było za, za coverta, za obronę artyfaktem? Covered action za... yy, mi nie wpadł. Covered action, a, to musicie zauważyć. A, to banalna była ta sekwencja skradenkowa. Jak wisiesz Aha, nie do końca. coś jest. to właśnie czytam, without attracting hostile attention. Ja no ja od razu snajperkę wyciągnąłem i zacząłem strzelać do tych tam, gdzie się schowali. Nie, ja tylko to... trzeba... Za dwa dni będę, albo jutro nawet włączę inny save i będę grać w posłuset i jeszcze wrzucę go. To samo piszę, to daleko Szepardowi. Ale ciekawe ten wybór, co miałeś. Którą opcję wybrałeś? Znaczy, co zba... Ostrzec, czy nie ostrzec? No, ostrzec, czy nie ostrzec. No, os ja full paragon zawsze. Ja właśnie, a ciekawe, co jest, jak nie ostrzeżasz. Aż to sprawdzę. Nie było wyborów, które by chyba na cokolwiek wpływały. No ja, tutaj... ba... ja, ja miałem nadzieję, że Szepard zginie, bo nie zdążył uciec. Właśnie, ja też tak pierwsze to sobie myślę, kurde, przecież on nie przeżyje i to myślę sobie ten ultimate sacrifice, co o Szeparda chodzi. Ja no nie powinno, tutaj, że... te, te wybory są bez sensu wobec tego. Gry nie skończyłem, a tu bak, bak, bo mi Shepard zginął. Nie mi się bardzo podoba fakt, że ten ani uh, Layer of the Shadow Broker, ani ten Arawe a Arrival nie pojawi się na polskim, tym, na polskim Xbox Live, a nawet no, jeżeli ale... się pojawią, to nie będą działały z angielskimi wersjami gry ale Shadow Broker miałem przetłumaczone, oczywiście. Ale to chyba nas by się skończyło. No, ale nie wiem, po co je tłumaczył i jak nie da się grać. My się, wydaje, że... tam... My się wydaje, że to kpina z tymi dodatkami. Myślę, żeby się sprzedały spokojnie, jakby je przetłumaczyli. Chyba, że nie chciałem się z Aktor. Nie wiem, o co tam chodziło. Nie, wiesz co, może po prostu zauważyli, jak ludzie jeżdżą po tej lokalizacji, bo to, co ja sobie odpaliłem na kompie i próbowałem to pograć, to mi po prostu... No nóż się w kieszeni otwierał. No popełnili błąd, że napisów chyba nie dodali w do oryginalnej wersji w pierwszej kolejności. No. Wersję kinową mogli zrobić. A jak brzmiało, brzmi Harbinger w, Polsce, w polskiej wersji? Bo mnie, bo nie poszedłem tak tego... Jak usłyszałem pierwszy raz Kelly Chain, która brzmiała jak sprzątaczka ode mnie ze szkoły, to stwierdziłem, że nie. Nie. <laughs> ja Harbinger w rodze. taki przekazałki głos, że normalnie tego nie można zmieniać. A <laughs> muszę sobie YouTube odpalić i poszukać. To jest spokie, no, no, po prostu po, to jest, to jest tak jakby ta, kobieta, jakby, jakby ta kobieta pierwsza raz w życiu widziała ten tekst na oczy i nie, nie miała żadnego pojęcia jak go akcentować, jak to czytać. No. Człowiek iluzja zaprasza cię do pokoju no. No zwierzeń. No naprawdę. No, jak no. Polski, tak, to polski dawnik ostatni tak. raz w polską wersję w grę po polsku chyba grałem jakieś 7 lat temu. Nie mógł Cię Włogosławii. Ale właśnie albo się... kto by podkładał głos pod Shadow brokera w Polsce. Boberek Bogusław Linda! Cezary <laughs> pazura Nie, nie, nie, to się nie da kurde. Jak, jak jest Harbinger po polsku, żebym to znalazł na YouTubie? Zwiastun. Zwiastun, no, dobra. Zwiastun, kolek kolektorzy, żniwiarze i tak dalej. Zwiastun? Ale beznadziejnie to brzmi. Harbinger to ma taki, kurde jakby, Ostro jakbyś kosą chciał, tak, takie brzmienie masz. Harbinger brzmi dumnie. Tak. Tutaj. Assuming Direct Control. Ale. Teraz laty te Google też zwiastun daje na pierwsze słowo. Ale mogło mi się nazwać jako. z zwia to... zwiastun, to mi trailery pokazały. Muszę, muszę być sprytniejszy. <ślad> <ślad> sprytniejszy w, wyszuki Ale... w wyszukiwaniu. Google, Google, Google tłumacz mówi, że harbwicze to tak, że jest. Przed świt. Herold, prekursor. Lepiej brzmi niż gwiazdę. <ślad> już prekursor już byłoby lepsze. Zwiastą. Nie, niestety, no ale... No, naprawdę się jeszcze nie popisali, tłumaczę. Jest? Znalazłeś? Co, byś usłyszał? Nie, nie, nie, nie, słyszałem po prostu to... Domyślałem się, co chcesz powiedzieć, Piotrek, już się zacząłem śmiać, jak tylko zacząłeś. Szukam tego no. Harvingera. No, jak pisujesz, zwiastun, mass efekt, to... No niestety nie wyskakuje to, co bym chciał. A, ale masz, w to masz. Oj, Pomóg, pom pomógłbyś. Oj, cholera jasna. Nie, muszę polski albo lektor, albo nie, coś tu pisać. Harbinger. Lektor. Polska. Nie mnie najbardziej, mnie najbardziej rozpieprzyło, jak ostatnio, ostatnio właśnie mi kumpel podesłał e, tekst z tego właśnie, z Mass Effecta w polskiej wersji, jak lądujesz na Cytadeli i łazisz po sklepach i chcesz na czytanie, chcesz, chcesz ten discount załatwić. I poda właśnie tekst od, od tej, nie wiem, od sprzedawczyni, tak? W sklepie pytania, no bo tam wiesz, jest, jest gadka szmatka, mówi, że ten, że jesteś, eee, I'm from the council i tak dalej. I właśnie pada, jakie stanowisko piastujesz? Shepard odpowiada, jestem byłym cieniem. ciecie, no. cie, cie, a nie widmem? Jest, nie, w drugiej części jest już cień, już nie ma widma. Ale, Także cien, jest po prostu przepisko. Było dobrze przetłumacone. Widmą przetłumaczyli bardzo bardzo, no, dosłownia cien, dwa razy zastosowali. To no, głupe jakieś, ja piję, żeby... A wciąż jakieś widmo. Cieniem, cieniem, no tak jak mówiłem, nikt Tak jak sobie nie wyobraża chyba, żeby nam między. Po prostu w erze, kiedy ludzkość podbija galaktykę, odkrywa nowe terytoria, żeby po polsku mówili. To brzmi nienaturalnie no, nie po prostu. Cień no, to jest od to, czego. Ja mówię o, samym o samym, nas, o, o samym. o samym sensu dubbingu mówię. To psuje cały klimat. W większości gier. Ale cień nie ma żadnego tego. Od czego to pochodzi? Bo spektra i widmo mają, ma swoje wyjaśnienie. No tak, nazywa. tak, no. Cień, cień to jest to? bezpośrednio z Shadow. Cień? Jest... Cień to, co mówię, centrum, inwigilacji <laughs> i eliminacji. <laughs> nie, nie, <jak> <laughs> nie ma chyba słowa, które się zaczyna na nie. Ojejku. No to będzie problem. No, na, na co my czekamy za rozpoczęciem tego podcastu? Nie wiem, tak jakoś. Nie, nie, nie da się znaleźć gwiazd tutaj. No to, to widzimy, gadamy, prowadzi się, gdzie dzieje. dzieje. Czy nie? Będę będą prowadził. Mm. Assuming direct control. I'm commander Shepard and this is my favorite store on the Citadel. Ale Idi, id jaki jak ma głupi głos po polsku? Idi, ja pierdzielę. O, jest zwiastun po polsku, zobaczymy. Znaczy, w sensie, trailer po polsku, może tam będą jakieś zaba zabawne teksty. Mówi ci, Eddie, twoje, czy ty są ja po. zbieraczy. A tak zbieracz. A kto podkłada pod jokera głos? Po pierwszym razem ten kawałek grałam z duszą na ramieniu. Nie dość, że joker jest bezbronny, to nie może biegać. Ogólnie stresuwa, ale jaka epicka. O, matko, spotka. Właśnie. Ale ten, ten motyw, co kurde, to był świetny z mechem w dodatku. Coś za pięknego. Ale, Konrad? Halo? No. Ten, ten pierwszy czy ten no, drugi mówię, motyw z mechem, bo były dwa mechy? Ten po przebudzeniu. Świe, się co to kurwa jest? Czekaj, mówisz, mówisz teraz o, o grze, o książce czy o czym? O rywal. No, no, no. I tam był, był mech, pierwszy czy drugi mech? No, ten, ten taki... Nie duży mech, tylko zwykły mech. Loki mech. Usłyszałem... A, ten, ten droid bojowy, że tak powiem, tak? No. A, o to chodzi, ten motyw, no, bardzo mi się podobał. Gryf. dobra, częściej mogłoby tak być. To, tak samo jak skradanie, ten motyw też był nie, nie, niewykorzystany, a szkoda. Chcieli, urozmaicili trochę ten dodatek, tylko że zanim się zaczęła na dobrze zabawa, to już się skończyła. Tak jak tam, Piotr, podoba się idzie po polsku? Właśnie usłyszałem i... Witki mi opadł. Ja chcę spać dzisiaj dobrze w nocy, ja jednak nie będę już dalej szukał tych filmików po polsku. Ale nie, nie ma zwiast, zwiast, Słuchaj, Słuchaj, ludzie się dziwią, że ten, że ludzie, że ten, że podmi podmieniamy sobie pliki Mass Effect Game w, w, związane z językami. Ale niektórzy mówią, że... że polski dubbing w Mass Effect 2 jest lepszy od oryginału. No to jest jakaś bzdura i nie wiem, pod jakim kątem na to patrzę. Z dołu ekranu, jak lekarz się ślinią, chyba. Ale mówią, że Joker jest na przykład lepszy w polskiej wersji. Hm <śmiech> jakiś. To... Dla, dla mnie nie ma w grze lepszy, gorszy, bo to jest kwestia Joker ma głos Seta grina i on ma taki głos. Inny głos to po prostu nie jest Joker. To jest jakiś jego klon. Joker wygląda jak Stef Green. Wiem, tak. wiem, ale chodzi o to, że zmiana głosu z oryginalnego albo dubbing to już psuje. Jak chcę poznać tą postać. A Czasami aktorzy dubbingujący oni wkładają właśnie dużo z siebie, dużo z siebie dają i a mają własne. To jest dawać z siebie dużo, na przykład ED. Bardzo jeszcze ładnie. <laughs> Pierwotnie, którzy mają większy, dłuższy wgląd po prostu w proces produkcji gry i mogą bardziej się dostosować do tego, do klimatu gry. Bo, nie, bo wiesz co, po prostu dla mnie pojawienie po, się po, Sefa, po... Sefa Greena w tej grze, to jest coś wspaniałego, biorąc pod uwagę jego cały dorobek, to co on zrobił z Robot Chicken, to, że, no bo tak naprawdę Robot Chicken jest jego, nie oszukujmy się. Do tego jeszcze dochodzi wszystko to, co zrobił ze Star Wars, jego pojawienia się w Clone Wars, no on po prostu tam pasuje, a ty wciskał jakiegoś dziada, który brzmi jak ufać no, Wars? On w Wars daje ten, daje na pewno głos do małego droida, który się porusza kilka razy w samej grze. Został zaproszony, to, to wiem na pewno. Yeah. To oglądałeś w, ogóle w Clone Wars? Ja oglądałem kilka odcinków, ale nie, nie wiem co to, nie pamiętam co to był Robot Chicken, kurczę. Niech sobie skojarzę. Nie mogę się skojarzyć co to było. I Na no, tą Polską no. video i ten sam filtr co na oryginalną. Na trisie. No to dobry wieczór, witamy we wtorek, tak panowie? Powitujemy. Powitujemy. Okej, okay, to lecimy v takim razie.